Rozdział czwarty. Tak się organizuje spontaniczne gniewy ludu. Socjotechnikę organizowania przewrotów politycznych opisał szczegółowo John Perkins, agent odbrudnej ekonomii, krwawych przewrotów lub łagodnej perswazji, zarazem główny ekonomista firmy Gas Main Inc. Podróżował w tych celach dosłownie po całym świecie, stając się bezpośrednim organizatorem lub uczestnikiem dramatycznych wydarzeń w historii drugiej połowy tego wściekłego XX wieku. Jest oczywiście weznawcą New Age, nowego porządku świata. Swoją opowieść, którą można nazwać sagą jego życia, zaczyna od stwierdzenia. My, ekonomiści od brudnej roboty, naprawdę odpowiadamy za powstanie pierwszego, prawdziwie globalnego imperium. To jednoznaniowe rozumie jego zadań przekłada się na chronologię i mapę przewrotów w krajach i kraikach mniej lub bardziej egzotycznych. Tak zwany wolny świat zawsze propagował je jako wolnościowe, spontaniczne zrywy przeciwko lokalnym tyranom. Wybiera się kraje obfitujące w cenne, rzadkie surowce potrzebne potężnym korporacjom, których budżety roczne często przekraczają wartość budżetów średniej wielkości państw, np. takich jak Polska. Najbardziej łakomym kąskiem jest ropa naftowa. Zaczynają od załatwiania, w cudzysłowie załatwiania, temu krajowi pożyczki z MFW lub Banku Światowego lub któregoś z jego siostrzanych polipów. Pożyczka nie trafia jednak do obdarowanego kraju, tylko do naszych dużych korporacji, które budują infrastrukturę w tym kraju. Takie jak elektrownie, porty, drogi, przemysł. To z czasem daje ogromne zyski na jeść tą darczyńcom. Lecz w niczym nie poprawia sytuacji materialnej osaczonego narodu czy plemienia. Staje się dłużnikiem tych sępów. Dług z jego rosnącymi odsetkami jest tak wielki, że nie istnieje szansa na ich spłacenie przez pożyczkobiorcę, co obecnie przerabiają liczne kraje Euroagru, z czego ostatnio wyłamały się Węgry, wywołując wściekły lament budowniczego globalnego raju na Ziemi. Co się dzieje dalej z obdarowanym państwem? Oddajmy głos Perkinsowi. Więc w pewnym momencie my, ekonomiści od brudnej roboty, wracamy do nich, żeby powiedzieć – Słuchajcie, straciliście dużo pieniędzy. Nie macie możliwości spłacenia długu, więc sprzedajcie tanio swoją ropę naszym kampaniom naftowym. Pozwólcie nam zbudować bazy wojskowe w waszym kraju lub wyślijcie wojsko, by wspomogło nasze oddziały gdzieś w świecie. W nawiasie patrz nasi najemnicy w Kosowie, Libanie, Iraku, Afganistanie, etc na przykład w Iraku, albo głosujcie za nami przy następnym głosowaniu w ONZ. Nakłaniamy ich, aby sprzedali swoje zakłady energetyczne, patrz warszawski stołem, systemy wodociągowe i kanalizacyjne i sprzedali je amerykańskim lub innym międzynarodowym korporacjom. Tymczasem odsetki od odsetek puchną co w sumie staje się bombą z opóźnionym zapłonem sterowaną przez mafiozów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku, w nawiasie gangu, światowego. Schemat jest prosty. Zapędzić kraj w długi za pomocą pożyczek, aby nie mógł ich spłacić własnymi siłami. Następnie zaproponować ich refinansowanie i spłatę jeszcze większych odsetek. Tylko odsetek, bo spłata podstawy pożyczki jest niemożliwa. Co Polska przerabia na własnym podwórku już z długiem 900 miliardów złotych, o których się nie mówi w poprawnym politycznie towarzystwie. Ten klincz oznacza nieubłaganą sprzedaż narodowych surowców, łącznie z głównymi gałęziami infrastruktury społecznej, jak na przykład u nas sprzedaż głównych linii kolejowych, portu lotniczego Okęcie i tym podobne. To także wyprzedaż firm komunalnych, szpitali, klinik, poczty, a nawet infrastruktury więziennej. Takie zapętlenie upatrzonego kraju Parkins nazywa potrójną lub poczwórną klątwą. Iran Anno Domini 1953 Przykład szkoleniowy Menele od brudnej roboty zaczęli nawiedzać kraje już we wczesnych latach pięćdziesiątych ubiegłego bandyckiego stulecia. To wtedy w Iranie demokratycznie wybrano Mossadega. Demokratycznie w cudzysłowie. Okrzyknięto go nadzieją demokracji na Bliskim Wschodzie i w ogóle w świecie. Magazyn nieczystości pod tytułem Times wybrał Mossadega człowiekiem roku. Tymczasem laureat zaczął im wierzgać. Podniósł ceny na ropę irańską dla zagranicznych firm wydobywczych. Twierdził, że Irańczycy powinni mieć jakieś zyski z własnej ropy wydobywanej spod ich piasków. Co na to Łachudro od brudnej ekonomii? Znali swój fach. Jednak sytuacja w Iranie była dość nietypowa. Po prostu bali się nasłać wojsko na ten kraj, co zwykle robili w odniesieniu do mniej ważnych krajików. Wysłali więc agenta CIA o nazwisku Kermit. W nawiasie raczej termit. Kermit Roosevelt. Krewniak wtedy jego Roosevelta. Ruszył w drogę z kilkoma milionami dolarów w gotówce. Okazał się bardzo skuteczny. W krótkim czasie udało mu się obalić Mossadega, a na jego miejsce postawić posłusznego irańskiego szacha. Manewr okazał się prekursorski i tani, prosty i skuteczny. Zamiast wywołać wojnę, wystarczyła walizeczka dolarów. Sukces w Iranie stał się wkrótce szkoleniowym schematem, ale z Rooseveltem wiązał się dyskretny kłopot. Miał on dokumenty CIA i gdyby został schwytany, to konsekwencje polityczne mogły być ogromne. Przyjęto więc zasadę, że wysłannikami nie mogą być etatowi funkcjonariusze CIA. Należy korzystać z usług prywatnych konsultantów, – konsultantów w cudzysłowie – którzy nie mają wszytych w garnitur legitymacji CIA czy Mossadu. To oni będą odtąd przekazywać pieniądze Banku Światowego lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego upatrzonym lokalnym sprzedawczykom. Mają to być ludzie z niezależnych agencji finansowych pracujących dla poważnych prywatnych firm. Przyłapania takiego emisariusza nie mogło skutkować skandalem politycznym. Tak powstała instytucja szmat od brudnej ekonomii. Kiedy prezydentem Gwatemali został Jacob Arbenz, Gwatemala od pewnego czasu już była krótko trzymana na smyczy przez firmę United Fruit Company i kilka innych korporacji międzynarodowych, ale zawsze kierowanych przez starszych i mądrzejszych. Starszych i mądrzejszych w cudzysłowie. Arbenes startował w wyborach ze wzruszająco chwytliwym programem. Zapewniał, że musi oddać z powrotem ziemię obywatelom tego kraju. Po objęciu władzy zaczął literalnie wcielać w życie swoje obietnice i nie jak to masowo czyni w Polsce Kim Don Tusk, który gadał co innego przed wyborami, a co innego robił po wyborach. Arbenes prowadził politykę, która miała doprowadzić do oddania ziemi mieszkańcom kraju a to nie mogło się podobać darczyńcom z MFW lub Banku Światowego. Wynajęli firmę pijarowską i wszczęli wielką kampanię w USA, aby przekonać Amerykanów, że Arbenes to sowiecka marionetka i jeśli pozwoli mu się utrzymać na stanowisku, to Sowieci zdobędą tam swój przyczółek. A był to czas zimnej wojny, wielkiego strachu przed terrorem komunistów. Ostatecznie znacznie groźniejszy okazał się aksamitny terror międzynarodówki korporacyjnej. Na fali tej psychozy CIA zdołała usunąć Arbaneza. Nowy człowiek na jego stanowisku okazał się przychylniejszy wobec korporacji. Zwrócił międzynarodowym korporacjom wszystko, co utraciły za rządów jego poprzednika. Zwrócił im po prostu Gwatemalę. Znów w roli ich kolonii. Ekwador 1981 Metody brudnej ekonomii doskonalono z każdym rokiem. Ekwador przez wiele lat był rządzony przez kolejne amerykańskie marionetki, dyktatorów, bardzo brutalnymi wobec swoich obywateli. Nagle stał się cud wyborczy. Kandydatem na stanowisko prezydenta został Jamie Roldos, jego celem miało być zwrócenie obywatelom ekwadorskich zasobów naturalnych. Otrzymał więcej głosów niż ktokolwiek i kiedykolwiek przedtem w tym kraju. Zaczął wdrażać swój program wyborczy, program zysków z ropy dla własnych obywateli. Wtedy znów uruchomiono szmaty z brudnej ekonomii. John Perkins Cytat Zostałem wysłany jako jeden z wielu ekonomistów od brudnej roboty, by zmienić postawę Roldosa. Skorumpować go i powiedzieć mu, ty i twoja rodzina możecie być bardzo bogaci, jeśli będziesz grać po naszemu. Ale jeżeli będziesz kontynuował swoją politykę, to będziesz musiał odejść. Nie posłuchał. Został zamordowany. Tuż po rozbiciu się samolotu cały teren katastrofy ogrodzono. Wstęp miało tylko wojsko USA z pobliskiej bazy oraz paru ekwadorskich wojskowych. Gdy rozpoczęło się śledztwo, dwóch kluczowych świadków zginęło w wypadku samochodowym. Tak jak większość osób, które przyjrzały się sprawie, nie ma wątpliwości, że było to zabójstwo. Oczywiście na moim stanowisku ekonomisty od brudnej roboty spodziewałem się, że coś mu się stanie. Czy to był zamach stanu czy zabójstwo? Tego nie byłem pewny ale wiedziałem, że jego głowa poleci, bo nie dał się skorumpować tak, jak chcieliśmy. Panama 1981 Perkins zżywił sympatię do Omar Torrijosa, prezydenta tego kraju. Cytat. Naprawdę go lubiłem. Był charyzmatyczny i naprawdę oddany swemu krajowi. Kiedy próbowałem go skorumpować, powiedział Słuchaj, John. Słuchaj, Juanito, nazwał mnie Juanito, nie potrzebuję pieniędzy. Chcę jedynie, by mój kraj traktowano uczciwie. Chcę, aby Stany Zjednoczone spłaciły swój dług za zniszczenia, których tu dokonaliście. Chcę się znaleźć w takim położeniu, by móc pomagać innym latynoskim krajom odzyskać niepodległość i uwolnić się od uciążliwego sąsiada z północy. Wykorzystujecie nas straszliwie. Chcę, aby kanał panamski wrócił w panamskie ręce. Tego chcę. Zostaw mnie w spokoju i nie próbuj przekupić. Roldos został zamordowany w maju 1981 roku. Omar Torillos był tego świadomy. Zebrał rodzinę i powiedział. Zapewne jestem następny, ale jest ok, bo zrobiłem to, po co tu przyszedłem. Odzyskałem kanał i odtąd będzie w naszych rękach. Właśnie zakończyliśmy negocjacje z Jimmy Carterem. W czerwcu tego samego roku, zaledwie kilka miesięcy później, on także zginął w katastrofie lotniczej. Była to bez wątpienia robota Szakali z CIA. Jest mnóstwo dowodów na to, że jeden z ochroniarzy Toyrosa wręczył mu w ostatniej chwili przed wejściem do samolotu magnetofon. Mały magnetofon zawierający bombę. WENEZUELA 2002 Interesujący jest fakt, jak ten system funkcjonował przez tyle lat prawie niezmiennie, z wyjątkiem tego, że ekonomiści od brudnej roboty zarabiali coraz lepiej. W 1988 roku Hugo Chavez został wybrany i postawił się Stanom Zjednoczonym. Domagał się po swoich poprzednikach, którzy zrujnowali ten kraj, aby wenezuelska ropa służyła Wenezuelczykom, a nie obcym. Cytat. Cóż, nam się w USA to nie podobało. Tak więc w roku 2002 dokonano przewrotu, który jak wszyscy wiemy był ustawiony przez CIA. Sposób w jaki dokonano przewrotu był bardzo podobny do tego, co Roosevelt zrobił w Iranie. Opłacając ludzi, by wyszli na ulice i wszczeli zamieszki, protestowali, pokazując, że Chavez jest bardzo niepopularny. Jeśli uda się do tego namówić kilka tysięcy ludzi, telewizja sprawi, że będzie to wyglądało, jakby cały kraj się zbuntował i wszystko zacznie się szybko rozszerzać. Tu dygresja. Mechanizm jota w powtórzony w 2011 i 2012 roku w państwach północnej Afryki. Kilka tysięcy zadymiarzy demonstrowało na głównych ulicach kolejnego kraju. Podpalali, przewracali samochody, a miliony telegapiów odnosiło wrażenie, że powstał cały kraj. Tunezja, Egipt. Libia. Teraz gotuje się w Syrii. Jak długo? Znów Perkins. Cytat. Tyle, że w wypadku Chaveza jego spryt i silne poparcie społeczeństwa pozwoliły mu kryzys przezwyciężyć. Był to fenomenalny moment w historii Ameryki Łacińskiej. Znowu nasza dygresja. Perkins mija się z prawdą, to znaczy z końcówką prawdy. Od tamtych zamieszek Hugo Chavez poddał się korporacjom. Teraz jest nikim innym jak banalnym dyktatorem rządzącym za pomocą terroru i tajnej policji. Tego nigdy nie pokażą zachodni ani nasze media. Chavez u siebie nadal jest uznawany za twardziela, który oparł się wielkim korporacjom. Polska Neokolonią. W państewkach pokolonialnych doskonałym sposobem jest napuszczanie na siebie od wieków zwaśnionych plemion. Tak było z rekolonizacją Urwandy. Oddajmy głos profesorowi Witoldowi Kierzuniowi. Pakiet klimatyczny jest korzystny dla zachodu Europy, który kombinuje, by eksploatować kraje Europy Środkowej. To mają być neokolonie. Temu służy likwidacja polskich banków, ciężkiego przemysłu i handlu. Z profesorem Witoldem Kierżuniem rozmawia Krzysztof Świątek. Głosi pan pogląd, że Polska podlega rekolonizacji. Na czym to polega? Kto realizuje tę koncepcję i jakie będą jej skutki? Problem rekolonizacji znam o tyle dobrze, że przez 10 lat prowadziłem jeden z największych programów ONZ modernizacji krajów Afryki Centralnej i miałem możliwość zorientowania się, jak wygląda polityka wielkiego kapitału w stosunku do dawnych krajów kolonialnych. Kiedy stały się one wolne, z reguły odzyskiwały dostęp do źródeł surowców, a także przedsiębiorstw znajdujących się wcześniej w rękach kolonizatorów. W drugiej połowie lat 80. rozpoczęła się olbrzymia rekolonizacja. Kapitał międzynarodowy oświadczył mieszkańcom Afryki. Macie niepodległość, swoje państwo. Natychmiast my wykupimy wasze przedsiębiorstwa, głównie zajmujące się eksploatacją złóż mineralnych, ale także uprawą kawy, herbaty czy egzotycznych owoców. Wy będziecie prowadzić małe i średnie firmy, pracować na roli i oczywiście kupować nasze towary, bo sami niewiele produkując zostaniecie zmuszeni do importu. Na przełomie lat 70. i 80. Rozpoczyna się rewolucja informatyczna. Pojawia się możliwość tworzenia potężnych imperiów gospodarczych, które zyskują szansę oddziaływania na cały świat. To stworzyło kapitalną okazję do rekolonizacji. Jedna grupa kapitałowa mogła przejąć na przykład kopalnie w Kongo, Rwandzie, Ugandzie. Przerażająca korupcja w Afryce ułatwia niezwykle tani zakup. Ta akcja akceptowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy niesłychanie się rozwinęła. Skutki polityki wielkiego kapitału widział pan w Rwandzie. Znam podłoże konfliktu rwandyjskiego. W moim projekcie pracowało 56 osób, w tym 45 murzynów, z których tylko dwóch przeżyło. Resztę zamordowano. Cały konflikt był olbrzymią akcją kapitału amerykańskiego kiedy na początku lat 60. Rwanda i Burundi odzyskały niepodległość, władzę opanowali Tutsi. Później w Rwandzie doszło do rewolucji i władzę przejęła Hutu, a większość Tutsi uciekła do Ugandy, gdzie reprezentowali wyższy poziom, a nieżeli ludność miejscowa. Opanowali więc władzę w wojsku i wtedy doszło do porozumienia z amerykańskim kapitałem zbrojeniowym. Dacie nam kredyty na broń, a my uderzymy na Rwandę. Potem przez Burundi dojdziemy do Zairu, który jest najbogatszym krajem zasobnym w minerały, diamenty, uran. Zair był wtedy opanowany przez kapitał belgijski i francuski, a chciał tam wejść kapitał amerykański. Wszystko rozgrywało się na moich oczach. Amerykanie przekazali sprzęt dla Tutsi do Ugandy i ta rozpoczęła wojnę. Rwanda miała gorsze uzbrojenie, radzieckie, Ewakuowano mnie w momencie, kiedy mój zastępca został zamordowany, a armia ugandyjska była 20 kilometrów od stolicy Rwandy. Hutów odwecie zaczęli mordować miejscowych Tutsi. Niestety, nie na tyle, by przejąć władzę od nich. Tak więc Tutsi z Ugandy zdobyli Rwandę. Przeszli pokojowo przez Burundi, cały czas opanowane przez Tutsi i ruszyli na Zair. W tym kraju wymordowano 500-600 tysięcy ludzi. I region został opanowany przez kapitał amerykański i brytyjski. Dziś kontroluje on całą Afrykę Centralną. W jaki sposób przeniesiono pomysł na rekolonizację Afryki tak, by objęła naszą część Europy? Sytuacja Afryki była interesująca ze względu na surowce ale przedstawiciele kapitału światowego zdawali sobie sprawę, że tam robotnik, a nawet inżynier, jest słabo wykwalifikowany. Kocham murzynów, są sympatyczni, mili, ale mają jedną wadę. Brakuje im zmysłu do systematycznej pracy. Kultura afrykańska zrodziła się nie z pracy, a z zabawy. W Burundi są na przykład lasy bananów, z których można zrobić zupę, piwo czy chleb. Jeszcze w latach trzydziestych po ulicach burzum bury biegały Daniele. Wystarczyło z łuku strzelić, nie trzeba było pracować. Mieszkańcy wyżywiali się w zabawie i to zostało do dziś. Na przykład uroczystości zaręczeń i ślubu trwają wiele dni. Tymczasem Polska dysponowała kadrą wykwalifikowanych inżynierów i robotników. Wedle źródeł amerykańskich w 1980 roku znajdowała się na 12 miejscu, jeśli chodzi o wielkość produkcji. Pojawia się więc kolejna fantastyczna okazja dla światowego kapitału zdobycia atrakcyjnego rynku. I rusza George Soros. To jeden z dziesięciu najbogatszych ludzi na świecie. Niby, w nawiasie niby, dorobił się na spekulacjach giełdowych. Polska jest otwartym krajem, w którym znaczna część młodszej kadry przywódczej przebywała w USA na stypendiach. Jest wielu Cimoszewiczów, Kwaśniewskich, Rosatych, Balcerowiczów. Leszek Balcerowicz uzyskał tytuł MBA w Saint John University. Decyzja zaczynamy w Polsce. Wielki reprezentant światowego kapitału George Soros przyjeżdża w maju 1988. Spotyka się z Rakowskim i Jaruzelskim. Natychmiast tworzy za miliony fundację Batorego, stawiając jako cel otwarte społeczeństwo i otwarty rynek. Niedługo później NBP tworzy dziewięć banków komercyjnych z partyjnym kierownictwem. Zaczyna się pierwszy etap tworzenia tak tzw. przedsiębiorstw nomenklaturowych. Doradcy Sorosa opracowują program w oparciu o tzw. konsensus waszyngtoński. Zakłada on otwarcie granic, możliwość dużego importu i jak najdalej idącą tzw. prywatyzację. Bazuje na koncepcji neoliberalizmu Miltona Friedmana, absolutyzującą wolny rynek, w której państwo nie ma nic do gadania. Soros sprowadza Sasza, który jest finansowany przez Fundację Batorego. Sasz spotyka się ze strategami Solidarności. To jest uwaga dziennikarza. W maju 1989 roku idzie do Geremka. Potem wspólnie z Liptonem, który pracuje w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a jednocześnie w redakcji Gazety Wyborczej jadą do Kuronia. Kuroń mówi... W porządku, zrozumiałem, zrobimy to. Napiszcie plan. Sasz obiecuje przesłać zapisy pomysłów w ciągu dwóch tygodni. Kuroń oponuje. Nie, potrzebuję planu teraz. Jadą do Gazety Wyborczej, gdzie jest komputer i do rana Lipton z Saszem opracowują program. Biegną do Michnika, który wyznaje. Nie jestem ekonomistą, nie rozumiem tych rzeczy ale decyduje się napisać artykuł. Cytat Wasz prezydent, nasz premier. I zobowiązać rząd do realizacji programu. Nie odkrywam przed czytelnikami niczego nowego. Wszystko znajdą w książce Jeffrey'a Sasza. Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wracając do tematu. Wtedy Sasz spotyka się z OKP w Sejmie. Większość posłów też nie ma wiedzy ekonomicznej, uwaga dziennikarza. Aleksander Machałowski przyznał później, byliśmy jak barany. Powstaje pytanie, kto ma realizować tę koncepcję? Jako pierwszy brany jest pod uwagę Trzeciakowski, który odmawia. Nie zgadza się również Jóźwiak i Szymański. Wtedy Stefan Bratkowski stawia moją kandydaturę. Ja jestem w Burundi, gdzie nie ma ambasady, dlatego dzwoni ambasador z Kenii, ale nie umie sprecyzować o jaką propozycję chodzi. Brakowało mi roku do zakończenia dziesięcioletniego programu, więc odmawiam. Wtedy Kuczyński ni stąd ni z owąt łapie Balcerowicza. Co ciekawe, Balcerowicz robi doktorat w 1975 roku, a w 1989 nie ma jeszcze habilitacji. Kiedy pracowałem w Wydziale Zarządzania UW, to nasi adiunkci musieli w ciągu pięciu lat zrobić habilitację. W przeciwnym razie byli zwalniani. Sprawa druga. Balcerowicz nie brał udziału w pracach Okrągłego Stołu. Po trzecie, nigdy w życiu niczym nie kierował. Dobór więc bardzo dyskusyjny. W tym czasie OKP tworzy komisję do stwarzania programu gospodarczego pod przewodnictwem profesora Janusza Beksiaka. I wtedy Mazowiecki stawia sprawę na ostrzu noża. Albo oni, albo my. Zostaje Balcerowicz. Teraz strąca się dziennikarz. Dlaczego inni nie chcieli jej realizować? Bo poza zdławieniem inflacji skutkowała zniszczeniem państwowych przedsiębiorstw, likwidacją PGR-ów masowym bezrobociem, a jednocześnie zalewem importu. Importowaliśmy wówczas nawet spinki do włosów i makulaturę. Przyjeżdżam wtedy do Polski i widzę mleko francuskie na półkach. Kuzynka mówi mi, że jest propaganda, by nie kupować polskiego mleka, bo rzekomo butelki myje się proszkiem XI. Pytam o mazowszankę, którą zawsze lubiłem. Okazuje się, że nie ma. Można za to nabyć niemieckie wody mineralne. Chcę kupić krem do golenia poleny. A trzeba pamiętać, że Szwedzi specjalnie przyjeżdżali do Polski po wódkę i polskie kosmetyki. Poleny też nie ma. Jest Colgate. W końcu ekspedientka znajduje polenę w magazynie. Widzę, że jest trzy razy tańsza. Kobieta tłumaczy, że bardziej opłaca jej się sprzedawać droższy towar, więc polskiego nie wystawia. Krótko mówiąc, rozpoczyna się świadoma likwidacja konkurencji. Siemens kupuje polski zwód, który dysponuje wówczas monopolem na telefony w Związku Radzieckim. Niemcy dają pracownikom dziesięciomiesięczną odprawę. Wszyscy są zadowoleni, po czym burzą budynek, całą aparaturę przenoszą do Niemiec i przejmują wszystkie relacje z Rosją. Likwiduje się Kasprzaka, produkcję układów scalonych, diod, tranzystorów, a nawet naszego wynalazku, niebieskiego lasera. Wykupuje się polskie cementownie, cukrownie, zakłady przemysłu bawełnianego, świetną wytwórnię papierów w Kwidzyniu, a my uzyskane pieniądze, jeżeli takowe wpłynęły, przejadamy. Teraz dziennikarz. Największy skandal to jednak sprawa narodowych funduszy inwestycyjnych. Odpowiada profesor. Kupiłem wtedy świadectwo NFI za 20 zł. Wychodzą z banku i zatrzymuje mnie mężczyzna. Oferuję za nie 140 zł. Okazało się, że posiadacz 30% akcji miał prawo do podejmowania decyzji sprzedaży. NFI tworzyło ponad 500 najlepszych przedsiębiorstw. Wszystkie upadły albo zostały za grosze sprzedane. I potem te świadectwa były po 5 zł. Toczyły się procesy. Między innymi Janusza Lewandowskiego, zakończony w zeszłym roku uniewinnieniem. Wszyscy porobili kariery, a Balcerowicz dostał order Orła Białego i był kandydatem do Nagrody Nobla. To niedowiary. Dziennikarz. Polska oddała banki, a sektor energetyczny przejmują firmy narodowe innych państw. Profesor. Wcześniej TPSA przejął państwowy France Telecom. Podobnie działo się w Afryce. Wszystkie towary eksportowane z Europy albo Ameryki były bez porównania droższe. Kupiłem w Afryce Volkswagena za 15 tysięcy dolarów. Przyjechałem do Berlina, patrzę, kosztuje tylko 8 tysięcy. Teraz także ceny artykułów przemysłowych są w Polsce dużo wyższe. Zaś płace nieporównywalnie niższe. Na tym polega interes firm zagranicznych. Gdyby płace żądaniem związków zawodowych doprowadzono do poziomu wynagrodzeń za granicą, to koncerny przeniosłyby się do Rumunii, Bułgarii, do Chin, a nawet Afryki. Przecież Ford zlikwidował fabrykę pod Warszawą i otworzył ją w Sankt Petersburgu. Dziennikarz. Czy podobnie rekolonizowano inne kraje, które wychodziły z kolonizmu? Tak, tę koncepcję zrealizowano w całej Europie Środkowej. Dziennikarz. Jak ocenia pan aktualną sytuację Polski? Profesor. Jest tragiczna. Suma długu państwa i długu prywatnego przekracza poziom dochodu narodowego, a dług rośnie, bo całe te 20 lat mamy ujemny bilans w handlu zagranicznym. Żyjemy wedle filozofii sformułowanej przez premiera Tuska. Tu i teraz. Nie ma żadnego planu strategicznego. Dziennikarz.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 Tylko w tym roku Carrefour i Biedronka zamierzają otworzyć paręset nowych placówek. Dziennikarz. Czyli Polacy nie mają być właścicielami dużych firm. Profesor. Taki jest cel. Polsce grozi poważny kryzys finansowy. Zagrożony jest system ubezpieczeń społecznych. Jak można było stworzyć OFE, kilkanaście zagranicznych firm, które biorą po 7,5% prowizji? Należało powołać jedno polskie towarzystwo emerytalne, które tworzy fundusz inwestujący tylko w budowę wieżowców, duże przedsiębiorstwa i na tym zarabia. Tak jak ONZ, którego fundusz emerytalny jest właścicielem wieżowców w Nowym Jorku, których wartość idzie co roku w górę. Ale zagranicznym firmom ubezpieczeniowym dawać takie zarobki? Dziennikarz. Dlaczego Niemcy zdecydowali się otworzyć swój rynek pracy? profesor jest zapotrzebowanie na konkretne zawody, m.in. informatyków, lekarzy oraz osoby do opieki nad ludźmi starszymi. Zarazem Niemcy prowadzą konsekwentną politykę. W latach 70. wyemigrowało paruset set Polaków, którzy mieli rodziny w Niemczech. Oni się zgermanizowali. Także część mieszkańców Dolnego Śląska ma już obywatelstwo niemieckie i praktycznie tylko wakacje spędza w Polsce, a pracuje w Niemczech. Zakładamy, że po 1 maja wyjedzie kolejne 400 tysięcy Polaków. Dziennikarz. Za granicą pracuje już ponad 1,5 miliona Polaków. Jakie będą konsekwencje masowej emigracji zarobkowej? Profesor. Tragiczne. Zabraknie nam specjalistów i robotników wykwalifikowanych, a to ograniczy możliwości rozwoju. Najzdolniejsi wyjeżdżają i tylko niewielki procent z nich wróci. W tej chwili przysyłają jeszcze pieniądze do Polski. Ale to się już skończy, kiedy ściągną rodziny. A przecież wymieramy jako naród, bo statystyczna Polka rodzi 1,23 dziecka. W rekordowym tempie rośnie mocarstwowość i rola Niemiec, które już są czwartą potęgą świata i ściągają najlepszych specjalistów, również z Polski. Program solidarnościowy sformułowany na pierwszym zjeździe w Oliwie to była koncepcja samorządności, tworzenia samorządów przedsiębiorstw i samorządów zawodowych. Po 1989 roku udało się utworzyć 1500 spółek pracowniczych, które dziś świetnie prosperują. Ale na poziomie państwa projekt S odrzucono. Technologię ujarzmiania autentycznej rekolonizacji Polski ujawnił Zbigniew Flis, organizator strajków kopalni Borynia w stanie wojennym. Michnik. Cytat. My weźmiemy władzę, a wy, Polacy, pójdziecie z torbami. Nazywam się Zbigniew Flis. Pochodzę z Jastrzębia, Zdrój. Jestem posiadaczem świadectwa internowania numer 1 w Polsce, organizatorem strajków kopalni Borynia. Byłem aresztowany wielokrotnie w latach 80. Pragnę podzielić się wspomnieniami ze spotkania, jakie miało miejsce w prywatnej willi pod Warszawą, w listopadzie 1980 roku. W tym to czasie nie chciałem się zgodzić na wpływ kor w MKZ w Jastrzębiu. Miałem takie samo zdanie o ich przydatności jak Jarek Sienkiewicz. Popierali wejście koru do Jastrzębia: Jedynka, Palka i Kołduński. Planowali już wtedy przejąć władzę od Sienkiewicza. Później udało im się to przy pomocy magnetofonu i poskładanych, wyjętych z kontekstu zdań. Ministerstwo Górnictwa wraz z dyrektorem zjednoczenia dało Fiata do dyspozycji dla mnie i Sienkiewicza na umówione spotkanie. Droga w miłym towarzystwie była przyjemna. Zatrzymaliśmy się pod umówionym adresem. Kuta metalowa brama, płot ponad dwumetrowy, duży pies. Biała okazała willa w przyjemnej i niebiednej miejscowości podwarszawskiej. Pierwszego zobaczyłem Geremka i Gidrojcia, już dobrze podpitych. W środku był Michnik, Kuroń, jego poznałem już wcześniej, razem około 11 osób, w tym reprezentanci koru i doradcy Wałęsy z Gdańska. Po obiedzie, w nawiasie schabowe z kapustą, odeszliśmy od stołu i poszliśmy rozmawiać na kanapach. Główny zarząd koru poświęcił nam tylko Jarkowi Sienkiewiczowi i mnie czas, aby nas przekonać, że wejście koru do Solidarności Śląskiej jest konieczne, że tylko oni potrafią rządzić i tylko oni potrafią zrobić dobrobyt w Polsce. Sienkiewicz uznał to za dowcip, zaczął więc żartować i powiedział, że też należy do koru. Powiedziałem mu, żeby przestał pieprzyć, bo to nieprawda. Założył się z geremkiem o pół litra, że jest to w stanie udowodnić. Moment później wyciągnął legitymację Korpusu Oficerów Rezerwy, skrót KOR. I tak Geremek przegrał pół litra. Jarek wypił kilka kieliszków. Głowę do picia miał stosunkowo słabą, mimo swojej okazałej postury. Powiedział mi, żebym uważał, co się dzieje teraz i pamiętał później i reagował jak potrzeba w chwili obecnej. Ponownie pili zdrowie Geremek z Michnikiem i gidrojciem, wyjawili tajemnicę, że tylko lubią pić francuskie koniaki, a dzisiejsza wyborowa jest tylko po to, aby ją w mordę lać. Obserwowałem kierowcę siedzącego w przedpokoju, dostał obiad i widziałem, że nie pił wcale. Liczyłem także na niespodziewane i konieczne opuszczenie tego towarzystwa, które ja osobiście uważałem za margines społeczny. Śmietanka koru miała na celu nas upić i podstawić dokument o współpracy z korem do podpisania. Jacek zaczął ich lekceważyć śmiechem. Kuroń zrobił się nieznośny, zaczepny. Wypinał brzuch, podchodząc do mnie. Chciał mnie w ten sposób popychać. Odsuwałem się z obrzydzeniem. Widziałem idiotę. Giedrojcz udawał zamyślonego, prostując się ciągle. Nie miał nic do powiedzenia w negocjacjach. Geremek z charakterystycznym sposobem poruszania trzymał głowę na boku. Strasznie pluł, jak mówił. Próbowałem się odsunąć, on się przesuwał wielokrotnie. W pewnym momencie powiedziałem mu, żeby się odsunął i przestał pluć, bo nie lubię rudych. Zapytał, dlaczego? Odpowiedziałem tylko, że nie lubię i koniec. Wtedy już nie było mowy o podpisaniu czegokolwiek. Michnik, dość spokojny, małomówny, z uśmiechem na ustach, włączył się do dyskusji, pragnąc nas sponiewierać. Powiedział nam, My weźmiemy władzę, a wy, Polacy, pójdziecie z torbami. Giedrojcz dodał, że, cytat, Nasi ludzie są już przy władzy, mamy kontakty i tylko czekamy na odpowiedni czas i ujawnimy prawdziwe nazwiska. Gremek bez kurtuazji powiedział, cytat, Wypierdolimy Polaków i sami będziemy rządzić. Jak echo to samo powtórzył Michnik. Powiedziałem im, że to się uda po moim trupie. Panowie korowcy używali języka bardzo ordynarnego. Górnik z dołu był przy nich wtedy człowiekiem kulturalnym i powściągliwym. Gremek wykrzykiwał, że zrobią porządek z Polakami za 1968 rok, za deportację i za to, co z nami zrobili, nami w cudzysłowie. Zapytałem się, co rozumie przez nami. Jarek powiedział, że później porozmawiamy w drodze powrotnej do Jastrzębia, w samochodzie. Wtedy jeszcze nie widziałem podziału na Polaków i Żydów. Widziałem tylko niszczącą działalność koru dla Polski i wiedziałem, że trzeba ich trzymać dalej, jak to możliwe od Śląska. Oczywiście nie podpisaliśmy dokumentu z korowcami. Kierowca odwiózł nas do domów do Jastrzębia. Jarek po drodze powiedział mi, że za kilka dni dowiem się dokładnie, co znaczyło nami. Dwa dni później minister górnictwa w Katowicach w gabinecie wiceministra Glanowskiego powiedział mi, żebym zapytał go, co znaczy nami. Ten też się roześmiał głośno i powiedział mi, że potrzebuje się przekonać na własne oczy, kto należy do KOR. Samochód Fiat z ministerstwa zawiózł mnie i Jarka Sienkiewicza do Warszawy, do Instytutu Narodowościowego. W ogromnym pomieszczeniu czekały na nas już dokumenty dotyczące członków koru. Informacje na temat Gedrojcia, Kuronia, o szkalowaniu Polski i Polaków na łamach szmatliwej Gazety Kultury. Informacje o Geremku, o jego nienawiści i wstręcie do całego narodu polskiego, komentarze w prywatnych rozmowach. Michnik i jego brat określeni zostali jako najgorszy żydowski Młotłoch. Starszy pan pokazujący nam te dokumenty był profesorem i powiedział przy odejściu, abyśmy zawsze pamiętali z kim mamy do czynienia. Byłem świadkiem właśnie takich rozmów dwa dni wcześniej. Wtedy też dowiedziałem się, że istnieją inne narodowości w Polsce, jak Łemkowie, Muzułmanie, którym wtedy polski papież blokował budowanie miejsc religijnych na terenach Polski. Wtedy też załatwiliśmy pieniądze na odbudowę jakiegoś kościoła w Bieszczanach. Ludzie ci walczyli przez lata o przyznanie pieniędzy. Dostali więc od nas dobrą wiadomość po powrocie z Warszawy. Pisząc te wspomnienia pragnę przekazać tylko najdokładniejszą, jak to możliwe, relację z moich osobistych wspomnień. Irak 2003 Tu skala problemu była nieporównywanie większa ale i tam znalazło się rozwiązanie. Tym razem siłowe, a konkretnie bombowe. Zaczęli od pierwszego etapu perswazji agentów od brudnej roboty, starając się skorumpować rządy. Namawiali Husajna do przyjęcia olbrzymich pożyczek. Odmawiał, bo sam siedział na płynnym złocie. W drugim etapie próbowano posłużyć się zamachowcami. Ten sposób także zawiódł. Hussein miał znakomitą ochronę, równie skuteczny system zabezpieczenia przed podsłuchem. Nie podróżował, w zasadzie nie opuszczał pałacu. Ekonomiści od brudnej roboty starali się narzucić Sadamowi system wasalstwa bardzo podobny do tego, który działa w Arabii Saudyjskiej. Ale on się na to nie zgodził. Hussein przecież pracował niegdyś dla CIA, zwłaszcza w okresie, kiedy udało się go nakłonić do wojny z Iranem. Coś wiedział o tych metodach. Cytat. Tak więc w 1991 roku wysłaliśmy wojsko i zlikwidowaliśmy iracką armię. Wydawało się nam wtedy, że Saddam zacznie współpracować. Mogliśmy go oczywiście wtedy usunąć, ale nie chcieliśmy. On był typem silnego przywódcy, jakich lubimy. Ma kontrolę nad społeczeństwem. Chcieliśmy, by kontrolował Kurdów. Trzymał w ryzach Irańczyków i pompował dla nas ropę. Kiedy odebraliśmy mu armię, powinien pójść na współpracę. Znów więc wysłaliśmy ekonomistów od brudnej roboty, ale daremnie. Gdyby im się powiodło, nadal byłby u władzy. Sprzedawaliśmy mu wszystkie modele myśliwców i wszystko, co chciał. Ale i tym razem się nie udało. Bandyci znów nie dali mu rady. Więc ponownie wysłaliśmy armię i tym razem dokończyliśmy dzieła, usuwając go. Dzięki temu stworzyliśmy bardzo lukratywne kontrakty budowlane, aby odbudować kraj, który doszczętnie zniszczyliśmy. A to niezły interes. Rządząca polską agentura poprzez swoje media, w cudzysłowie chodzi o media, i gadające rządowo sejmowe głowy zapewniły społeczeństwo, że za nasz udział w okupacji Iraku nasze firmy otrzymają tam lukratywne kontrakty budowlane. Były to świadome kłamstwa. Oni wiedzieli, że taka na przykład firma Halliburton, należąca do Dicka Cheneya, nie dopuści polskich gojów do tego tortu. I nie dopuściła. Tak więc w Iraku zastosowano wszystkie trzy etapy podboju. W pierwszym wystąpili fachmani od mokrej roboty. W drugim mordercy nie mogli choć na chwilę wziąć na muszkę Sadama, aż w końcu wysłali wojsko pod szczytnym pretekstem, że Hussein siedzi na składach broni bakteriologicznej i chemicznej, nadto posiada pociski nuklearne, staje się głównym wrogiem ludzkości. Po inwazji w Iraku zbudowali tam swoją kolonię pod pozorami misji stabilizacyjnej. Kraj stał się kolonią wstrząsaną walkami szyitów z sunnitami za pomocą krwawych zamachów. Przeciętni Amerykanie nie mają pojęcia o tym, że żyją z okupacji i rabunku bogactw naturalnych dziesiątków krajów, których jedyną winą było i jest to, że są słabsze od tego światowego molocha. Światem rządzi korporatokracja, a nie prezydenci i parlamenty. Korporatokracja to grupa szefów największych korporacji. Są to Rezerwa Federalna, ExxonMobil, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank JP Morgan, CIA, Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy. To główne międzynarodowe gangi korupcji, terroru, zbrodni, manipulacji i zysków. To one są imperatorami globu. To one rządzą marionetkami w roli prezydentów, parlamentów. Posiadają i kontrolują media, a te dosłownie produkują opinię międzynarodowej społeczności. Międzynarodowej społeczności w cudzysłowiu. Piorą mózgi głównie amerykańskich hamburgerów na zasadzie brutalnego pożekadła. Chodujemy was jak pieczarki. Trzymamy w ciemności i karmimy łajnem. Takie właśnie prawa rządzą tymi, którzy rzekomo rządzą Unią Europejską i jej niezliczonymi agendami. To figuranci, gadające głowy, między innymi firmy budowlanej o nazwie Haliburton. Szefem był Dick Cheney. Kiedy nagle zostaje wiceprezydentem USA w administracji Busha, bo to bezczelny mafijny klan gigantów finansowych i paliwowych, poczynając od dziadka Prescotta Busha, Przepraszam, ale zdanie jest tak długie i złożone, że nie wiem, jak je zakończyć, nie wiem, jak je akcentować. Orientacje polityczne, afiliacje partyjne nie grają żadnej roli. To tylko kotary i szyldy. Wszystko kręci się na podobieństwo karuzeli, a dokładniej drzwi obrotowych, przez które jedni wchodzą, drudzy wychodzą, następnie znów wchodzą. Polityka tego wielkiego kraju, wasala żydowskich korporacji bankowo-przemysłowo-paliwowo-medialnych, jest uprawiana na tajnych konwentyklach. Procesy decyzyjne odbywają się bez zakłóceń, z absolutną dyskrecją, wzajemnym zaufaniem. Następnie na scenę wychodzą ich marionetki w rolach prezydentów i premierów, pryncypialnym tonem ogłaszają ich dyrektywy jako własne, prezydenckie, kongresowe, parlamentarne, etc. Perkins kończył. Ten proces nazywa się globalizacja. Co skłoniło takiego Perkinsa do tych wyznań? Dwie przesłanki. Po pierwsze, pisał już z dystansu dziesięcioleci. Po drugie, wstrząsnęła nim zbrodnia Ameryki na Ameryce. Zburzenie wież nowojorskich 11 września 2001 roku. On wiedział, czyja to robota. Przez kilkadziesiąt lat wykonywał brudną robotę korporacji i traktował ją jako zadanie patriota amerykańskiego. I nagle jego świat runął. Zamachowcy okazali się Amerykanami. Poczuł się zwolniony z nakazu milczenia. Napisał demaskatorską książę pod tytułem Hitman – Wyznanie ekonomisty od brudnej roboty. Wydawnictwo Polskie, studio MK, Warszawa, 2006 rok. Dla wnikliwych obserwatorów statystyki poczyniań Banku Światowego i MFW wskazują na stałą regułę ten światowy gang pod nazwą Banku Światowego, mający rzekomo wspierać rozwój biednych krajów, łagodzić ubóstwo i nędzę, a on tylko je pogłębia, gdy w tym samym czasie zyski korporacji rosną. Oto kilka porównań. W 1960 roku proporcje dochodów ludności najbogatszych krajów w stosunku do ludności państw najbiedniejszych wynosiły jak 30 do 1. W 1998 roku było to już 74 do 1. Podczas gdy globalne PKB wzrósł o 40% w latach 1970-1985, to ilość osób biednych zwiększyła się o 17%. Od roku 1985 do 2000 liczba osób żyjących za mniej niż jednego dolara dziennie wzrosła o 18%. I co my na to? Pod koniec lat 60. Bank Światowy udzielił Ekwadorowi znacznych pożyczek. Przez kolejne 30 lat bieda wzrosła w tymże Ekwadorze z 50% do 70%. Jakim prawem? A raczej jakim cudem? Dług publiczny Ekwadoru w tym czasie wzrósł z 240 milionów dolarów do 16 miliardów dolarów. Jednocześnie wartość dóbr posiadanych przez biadotę zmniejszyła się w tym samym czasie z 20% do zaledwie 6%. Dlaczego? To proste. Do 2000 roku aż 50% ekwadorskiego budżetu szło na spłacanie długów zaciągniętych w Banku Światowym i w MFW. I to nie długów, tylko zaledwie procentów od długów. To samo mamy w Polsce rzekomo przeżywającej się lankę ekonomiczno-finansową na wzburzonych falach gigantycznego gnojownika zwanego Unią Europejską. Doskonale rozumiał te mechanizmy premier Węgier-Orban i powiedział bankowym gangom – dosyć. Nasi okupanci wiedzą to doskonale, tylko że to są obcy najemnicy. Jeszcze inna statystyka. Wśród pierwszych stu gospodarczych potęg według rocznego PKB 51 to korporacje. Nie państwa, tylko międzynarodowe korporacje, z czego 47 ma siedzibę w USA. Takie molochy jak General Motors, Exxon, mają większe PKB niż Arabia Saudyjska, Polska, Norwegia, Afryka Północna. Tak oto powstał i trzęsie ludzkością syndrom korporacjonizmu na czele z banksterskim, a jego hersztów łączy wspólny wyróżnik – pochodzenie nacyjne. Metodą pożyczek, czyli… Bez litosnego zadłużenia zrujnowano gospodarki i finanse pozostałych państw Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylii i Argentyny. Kraje te powoli odbijają się od dna, ale skala okupacji finansowej i wszelkiej innej powoduje, że są to nieformalne kolonie gigantycznych korporacji rabujących zasoby naturalne tych krajów. Brazylia jest obszarowym kolosem. Lecz pod względem gospodarczym i socjalnym, pustkowiem ludzkim z początków XX wieku, gdzie obywatele są tylko robotami. Eksploatacja drzewa Amazonii odbywa się na skalę tak niszczycielską, jakby za kilkadziesiąt lat miał nastąpić koniec świata. Przenosimy się do Europy, do jej obrzeży włącznie z basenem Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu zostały one poddane kolonizacyjnej inwazji metodami bardzo zróżnicowanymi od bombardowań, zbrodniczych zamachów bombowych po zniewolenie finansowo-gospodarcze chronologicznie pierwszy w Europie z ostatnich dziesięcioleci był podbój Bałkanów strategicznego wyjścia na Bliski Wschód i zasobów krajów roponośnych Zatoki Perskiej w wyniku zbrodniczej masakry wiecz zorganizowanej przez syndrom obydwu rządzących Ameryką gangów partyjnych, ich żydohazarscy jastrzębie uzyskali preteksty do wyruszenia na światową wojnę z terroryzmem. Najpierw był atak i wieloletnia krwawa okupacja Afganistanu, później najazd na Irak, a teraz trwają przygotowania do rozwalenia od wewnątrz Iranu. Wcześniej jeszcze zdruzgotali Jugosławię, rozszarpując bałkański rejony na szereg kadłubowych państw, takich jak Serbia, Czarnogóra, Bośnia, Chorwacja. Najazd na Bałkany opisałem w książce Trzecia wojna światowa. Przybliżyłem czytelnikom polskim tę zbrodnię i jej kulisy w książce Tajny Plan, będącej zbiorową pracą członków International Action Center z siedzibą w Nowym Jorku. Ta praca nosi pod tytuł pytanie w istocie retoryczne. Dlaczego Jugosławia musiała zniknąć z mapy świata? Autorem głównym oskarżycielskiej publikacji w tym zbiorze jest prokurator Reims Clark. Cytat. Oskarżenie USA i NATO o wojenne zbrodnie przeciwko ludzkości. Oskarżenie powstało w lipcu 1999 roku i stało się podstawą przesłuchań prowadzonych przez Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych i NATO w Jugosławii. Trybunał obradował w czerwcu 2000 roku w Nowym Jorku. Wymieńmy w punktach adresatów oskarżenia: prezydent USA Clinton, sekretarz stanu Madeleine Albright sekretarz obrony William Cohen oraz dowodzący inwazją generałowie. 2. Zjednoczone Królestwo Brytyjskie premier Tommy Blair, minister spraw zagranicznych, minister obrony, etc. 3. Republika Federalna Niemiec kanclerz Gerald Schröder, ministrowie obrony i spraw zagranicznych. 4. Rządy każdego kraju członkowskiego NATO uczestniczące bezpośrednio w atakach na Jugosławię z użyciem sił zbrojnych. 5. Rządy Turcji, Węgier, Włoch i innych krajów, które służalczo pozwoliły na wykorzystanie baz lotniczych na swoich terytoriach. 6. Pakt Północnoatlantycki NATO Sekretarz Generalny Javier Solana Solana i głównodowodzący generał Clark. 7. Do potępienia. Każdy członek NATO, który głosował za upoważnieniem do napaści na Jugosławię. Cele inwazji zbrojnej. 1. Planowanie i dokonanie rozbioru Jugosławii i zniewolenia państwek utworzonych na tym obszarze. 2. Wywołanie, podtrzymanie, i podsycanie walk między muzułmanami i Słowianami. 3. Blokowanie i przerywanie działań mających na celu utrzymanie pokoju i stabilizacji w Jugosławii. 4. Uniemożliwienie pełnienia pokojowej roli ONZ. 5. Wykorzystanie NATO jako narzędzia militarnej agresji wobec nieposłusznych, biednych krajów, a następnie ich okupacja. 6. Zabójstwa i ciężkie uszkodzenia ciała bezbronnej ludności w całej Jugosławii. 7. Planowanie, ogłaszanie i dokonywanie aktów mających na celu zabójstwa głowy państwa, innych członków rządu oraz wybranych osób cywilnych. 8. Niszczenie i spowodowanie szkód w dobrach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, medycznych, dyplomatycznych i religijnych nieruchomościach oraz infrastrukturze na terenie Jugosławii. 9. Atakowanie obiektów niezbędnych do przeżycia ludności Jugosławii. 10. Atakowanie obiektów z substancjami i materiałami niebezpiecznymi. 11. Stosowanie zubożonego uranu, bomb odłamkowych i innych zakazanych broni. 12. Prowadzenie wojny przeciwko środowisku. 13. Nałożenie przez ONZ sankcji stanowiących ludobójczą zbrodnię przeciwko ludzkości w celu doprowadzenia ludności Jugosławii do ubóstwa. 14. Powołanie nielegalnego trybunału ad hoc w celu zniszczenia i zdemoralizowania przywódców Serbii. 15. Wykorzystanie kontrolowanych przez siebie międzynarodowych mediów do budowy poparcia dla ataków amerykańskich. Bez względu na ich rodzaj i miejsce oraz do demonizacji Jugosławii, przedstawiania Słowian, Serbów i Muzułmanów jako ludobójczych morderców. 16. Ustanowienie długotrwałej wojskowej okupacji strategicznych części Jugosławii przez siły NATO. 17. Usiłowanie zniszczenia suwerenności państwa, prawa do samookreślania, Demokracji i kultury Słowian, Muzułmanów, Chrześcijan oraz przedstawicieli innych narodów Jugosławii. 18. Celem działań USA jest dominacja, kontrola i eksploatacja Jugosławii. Tu zrobimy przerwę tego rozdziału. Zapraszam na jutro na kolejną jego część.